Ej, ja, ja Witam zebranych, nazywam się Piotr Znowu jestem trzeźwym alkoholikiem Pierdolić wódę, nie piłem już dwie... Jaram się takim wynikiem, nie było łatwo się obić od syfu Nie, to ciężka przeprawa Melaż potrafi się wpędzać bez kitu, gdy w nocy tak ładnie się świeci Warszawa Ciągle nawijam o tym ponoć, za często mi się to zdarza Bo ludzie pieprzą głupoty, ale ja się nie obrażam Chyba mam w słowach trotyl, to człowiek o wielu twarzach Gonią mnie kwoty, chcę więcej floty Na stare lata przyda się garza, nie wiem czy mi jakoś bardzo zależy na rapie Póki co się czuję jak złośliwa narośl na kanapie To co dziś robię z muzyką jest dla wielu kwestią sporną. Nie wiem czy jestem raperem w Czy pierdolonym aktorem porno rabka to suka, coś się tak mocno, że boli I czuję, że jestem już blisko, by dojść tam gdzie chce I się nie pierdolić, najmniej mi Piotr Choć miałem być Krzysztof, Krzysztof. Krzysztof. Krzysztof. Krzysztof. Krzysztof. Najwyższa pora puścić to Wytrzymać pasą, koić blizny łapasz ogrę, robisz to I nawet jeśli myślałem, że czasem trudno jest być mną To człowiek mądrzeje, kiedy bo poczuję pod palcami dno Jodre! Wytrzymać pason, koić blizny, łapa drogę, robisz to nawet jeśli myślałem, że czasem trudno jest być mną To człowiek mądrzeje, kiedy poczuje pod palcami dno Mama mówiła mi, żebym uważał na ludzi Za szybko nie wchodził w relacje Po latach udało już mi się obudzić I teraz się zgadzam i wiem, że ma rację Bo świat się skurwia z dnia na dzień Większość ludzi razem z nim Niektórym to bym odciął ten Właśnie dlatego moje drzwi nie są otwarte dla każdego Tak jak kiedyś, no bo dziś mam dużo mocniej wyjebane Nie chce mi się już Ciągle do przodu, byle spokojnie tworzę swoją markety. jeśli to kiedykolwiek będą gdziekolwiek To będą oblegać te markety Jeden z drugim pierdolą, masz miła mnie ogarnia pusty śmiech Błagam skończ, bo kłęba mnie boli już That's what she says. Rapsy i priorytety I mam pewność, będę robił to co chcę Jak masz z tym problem, to się pierdą Już mam kurwa problemy z pamięcią, bez kiegnu te traki dla mnie jak sejwy. Pamiętaj, żeby nawinąć ten numer o dupie, co mówi, że życie jest wave i dzwonię do zioma, co mi przekminia, że dla mnie dziś to niedziela handlowa i przyjejdz sam, zobacz, przyjejdz sam, zobacz, przybijam się na to, co pisa korkowa. Czeka taksówka, wbijam, jadę, zlewają się wszystkie kolory miasta, ginę w synapsach, ona mi robi babajzel na banie jak aja łaska. Czeka taksówka, wbijam, jadę, zlewają się wszystkie kolory miasta, ginę w synapsach, ona mi robi babajzel na bani jak aja łaska. łaska! To wytrzymać fason, koić blizny, łapać ogrę, robić to I nawet jeśli myślałem, że czasem trudno jest być mną To człowiek mądrzeje, kiedy poczuje pod palcami dno Najwyższa pora puścić, to wytrzymać fason, koić blizny, łapać ogrę, robić to I nawet jeśli myślałem, że czasem trudno jest być mną To człowiek mądrzeje, kiedy poczuje pod palcami dno